Ona mówi mi, że trzyma się ze mną, pytam dlaczego, kończy mi się palenie znowu, pytam dlaczego, znowu je na dworzu, pytam dlaczego, spisały mnie kurwy znowu, pytam dlaczego, dlaczego? Dlaczego? dlaczego? Dlaczego, dlaczego, dlaczego, no dlaczego Odpowiedz mi, gdy pytam się, no nie graj ze mną, nie dobrze wiem co kroi się, okej okay. Okej okay, panie władzo, oh, to ja by się ten mandat Czekam pół godziny, a on jestem nie sprawdza Yeah, ja mam to, growa na klatce z moją bandą Paknie ganjo, yeah, ja mam to, zimno na dworze, Z okien się baby na mnie gapią, yeah, yeah Lecą wolne, marzą w dłonie, mi twoją rochę Yeah, yeah, Siedź z nami, pali matry, są za dobre Na kolację, zleżę młode, na śniadanie Płatki core phrase. nie gotuję, bo nie umiem, a jest muszę Palę konkret, to są bombie, pytaj o mnie, dziś mnie nie ma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 dlaczego? Ja mam drugiego, Tak ci tańszego i pytasz do niego? O to i oto to? I tego tego? Nie mam nikogo, ni fufu, niczego Nie pogadamy Słabo się znamy Nie o sałacie, to nie gadamy Jeśli kanapki To tylko do łapki Jeśli papierki, to za cukierki Pytasz dlaczego? Ej, pytasz dlaczego? Mówię dlatego, Pytasz do niego? Pytasz do niego? Jeśli ja odpowie, jeśli odpowie, tego miłego, tego miłego. Pytasz do niego? niego? Pyta się, pyta? Pyta ja się, pyta? Łapie ja kupyta? pyta? Łapie Nie mówię, nie wiem. Po Ja nie rozumiem. Ja pa, palę se szlącha! ja palę se szlącha! ja palę się szlącha ja palę się ja nie rozumiem. Palę co szlącha Ja palę się szlącha! ja palę se szlącha! ja tak, kurwa.